Może dla przypomnienia, a może na kogoś to będzie nowość, można tego nie wiedzieć, że Adwent dzieli się na dwie części. Dzisiaj właśnie zaczyna się ta druga część. Od 17 grudnia do przez najbliższy tydzień, do Wigilii. Każda mrze święta, każdy dzień ma swój odrębny formularz na przedświętną. Znaczy to? że jest to wyjątkowy czas, czas szczególny. I o ile ta pierwsza część atlęb, która się wczoraj skończyła, z założenia na nas przygotować na powtórne przejście Jezusa na ziemię, czyli na tzw. paruzję, na koniec czasu, to te dni od dziś przygotowują nas bezpośrednio na nadchodzącą pamiątkę Bożego Narodzenia. Skoro znajdujemy się w takim przełomowym momencie jest to właśnie nasza wspólnotowa przeargwentowa, może warto zadumać się na chwilę, czym tak naprawdę jest Advent. Advent to czas szczególny, to czas wyjątkowy, czas pomyśleń o naszego przybyzgonienia, czas w sposób szczególny nabrzmiany łaską Czas przygotowany, zaprojektowany po to, aby było nam łatwiej Pojąć miłość Bożą, aby było się nam łatwiej do Niego uskrócić. I... to także czas, by przyjrzeć się sobie, by bardziej zatrzymać się i bardziej skupić się na swoim sercu, na swoim wnętrzu, czy mówiąc ogólnie szerzej na relacji do Boga. I na początku to dokładnie, czego grudnia, czyli dwa tygodnie temu, w sobotę była taka niezwykła Ewangelia, która mówiła o tym, że Jezus przyszedł na ten świat, na ziemię, podjął się dzieła w po to, aby leczyć wszystkie choroby i wszystkie słabości. Takie jest dokładnie napisane. I powtórzone jest na jeszcze raz, aby leczyć wszelkie choroby i wszystkie słabości. Dlaczego na to zwracałem uwagę? To jest bardzo, bardzo ważne, aby yy, nie mieć żadnych wątpliwości co do tego, że Jezus przyszedł naprawdę polecieć wszystkie choroby i wszystkie słabości, aby uzdrowić wszystkie chore sytuacje, aby uratować wszystkie nasze dramaty, biedy, cierpienie aby to wszystko wziąć na swoje plecy, a później konsekwencji zanieść na przyszłość. Pewnie też nieprzypadkowo, jest to powtórzone dwa razy, że wszystkie i wszelkie robi słabości. Ponieważ nam ja może się czasem wydawać, że do niego to można przyjść tylko z niektórymi globalnymi słabościami. Może nie wypada przyznać się do pewnych moich problemów. Że na przykład może nawet też myśleć, że nie wypada za bardzo żywoły ozusłowni takimi innymi moimi sprawami że przecież ma tyle innych, ważniejszych potrzeb, jakieś niepokoje, wojny po świecie. Cóż tam mój problem, w mojego podwórka, domowego, małżeńskiego, czy osobistego. Tymczasem jest inaczej. Naprawdę przeszedł leciec jest zainteresowany wszystkimi naprawdę najdrobniejszymi naszymi potrzebami. I w tej samej jest mowa no, o tych, którzy byli z mękami porzuceniach chłopcy na Istnieje takie zagrożenie, takie niebezpieczeństwo bardzo realne, że jeżeli nie uwierzymy w to, że rzeczywiście On przyszedł wziąć na siebie wszystkie nasze problemy, wszystkie nasze biedy, to możemy właśnie przypominać takie, takich znękanych i porzuceniach tak jakby On nie przyszedł. Tak jakby, tak jakbyśmy należeli do takich, którzy nie mają posterzeń. A przecież tak nie jest. Przecież tak nie jest. On właściwie zupełnie dla nas nie chce czegoś takiego. Nie chce dla nas takiej sytuacji, że, żebyśmy kogoś takiego mieli przypominać, żebyśmy mieli tak właśnie wyglądać czy żyć. Więc cały problem to nie polega na tym, aby w to uwierzyć, że on rzeczywiście takim jest. I taką szczególną patronką każdego adwentu jest Matka Boże, Matka Najświętsza. Jest patronką też i tego adventu. I to skandarów zrób na nas, aby wpatrzeni w nią, abyśmy wpatrzeni w nią uczyli się tego, jak ona umówała. To już pewnie mówiłem nieraz, ale dwa, że mamy pewnie bardzo często taki dosyć stupierkowy, wyrubowany obraz Matki Bożej. Jako próbowej, jakiejś tam wybranej, szczególnie jedynej. Rzeczywiście taką była, ale i życie wcale było takie proste i łatwe. I życie było naprawdę trudne. I być może nie przeżywała takich, W XXI wieku, ale przeżywała różne inne, też niełatwe, na swe, swojej skali. I dlaczego Maria dla nas powinna być A właśnie dlatego, że ona była cała oddana Bogu. Mówimy, że była absolutnie czysta. Zawsze w Radę też wspominamy jej moje powołanie Ale co to znaczy? Tak naprawdę. To, że była czysta, to znaczy, że była absolutnie wolna dla Pana, że jej serce takie było. A to, że była niepokojnie poczęta, to wcale nie znaczyło, że była wolna od rozmaitych wątpliwości czy napięć. Posłuchajmy krótkiego komentarza, który ktoś cennie i trafnie ubrał w słowa. Liturgia wiąże niepokojne poczęcie Najświętszej Marii Panny z opisem grzechu. Ewa i Maryja to dwie kobiety, które od początku nie miały brzegu białoruskiego. Rzadko na to właśnie zwracały uwagę, ale rzeczywiście Ewa również nie miała brzegu białoruskiego. To nam pokazuje, że wolność od brzegu wcale nie zabiera wolności od możliwości popełnienia zła. Ewa popełnia brzeg, Maryja nigdy. Różnica jest oczywista. Obie w Biblii są opisane jako kobiety rozmawiające o Bogu. Tyle, że lewa o Bogu rozmawiać z żatanem, a ten próbuje wpoić jej karykaturalną obraz Boga jako jej droga, jako kogoś, kto nie pragnie dobro szczęścia i rozwoju, kto ją ogranicza. Maryja zaś o Bogu rozmawia jedynie z Bogiem i dlatego doświadcza prawdy tego spotkania i widzi go takim, jakim jest.